Dzień dobry. Podcast ten jest również tworzony przy współudziale 13 patronek i patronów. Są to m.in. Bożena Wola, Przemysław Trześniak, Konrad Kozłowski, Krzysztof Stenografow, Paweł Orych, Łukasz Achilles Janota, Pasieka Łapa, Magdalena Kozerska, Piotr Skorupa i Maciej Disterheft. Wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam do następnych odcinków. Oraz oczywiście ewentualnie do wspierania przez nowych, chętnych. Jeżeli ktoś by chciał zostać mecenasem jakiegoś odcinka, no nawet czy całego podcastu, to oczywiście jest taka możliwość. W tych sprawach proszę się zgłosić do mnie na maila. A teraz bez zwłoki zapraszam już na kolejny odcinek. Tym razem odcinek nieco bonusowy. Jak z Kacprem? którym nagrywam ostatnie odcinki, przeglądam Ule. Najpierw zarzemy do rodziny, która prawdopodobnie ma jeszcze nieunasienioną matkę jest o, mała. Super. No Może jak się uda znaleźć matkę, to się uda jak nieco. No. Matkę loił. Ona jest malutka, bo niedawno, nie dość, że tą rodzinę podzieliłem na te dwie, to z tej jeszcze się wyroliło połowę eee. i złapałem ten rój i jest tam, bo był na drzewie. Nie? A co to jest za dym? Żeby je troszeczkę tak co otumanić, po... tak. no powiedzmy... Yy, no, yy, troszeczkę ich zaburzeń po prostu komunikacji fermunową, więc gdyby Aha. miały na przykład się wkur wkurzyć i rządzić, no to trochę się tym zapobiega. Całe szczęście one są, yy, całe szczęście one mają janiny i I więc im dym nie szkodzi tak nie, jak Nie, no nam. tam wiesz, jak się mocno, że mi to trochę szkodzi, no ale jest to, wiesz, no, mniejszy po prostu. Czy po prostu, no, kwestia też yy, PHP i używa się dymu, że, żeby się, żeby ich nie gnieść, żeby po prostu je odpędzać. Bo one wtedy, o, schodzą. A, i teraz widać robotnice. Boże, są piękne. I widać te właśnie o wiele mniejsze oczy. I właśnie te już yy, żuwaczki, bo utrudnia prawie są tylko oczy. Nie widać. Tak. Ramka skrajna, tak z będzie prawdopodobny Że por... tu się, się, to, są a nie, to się komórki y, czerwiowe tutaj jeszcze się o tu jest matecznik wygryziony, z którego wygryzła się matka jak się prawidłowo wygryza to jest tak Taki, taki właśnie takie kółeczko i takie drzwiczki jak już tak powiem, a jak na przykład jest z boku ten, to znaczy, że albo pszczoły zgryzły, albo matka a -a. matki konkurujące, ta, która się wygryzła pierwsza, zniszczyła, zniszczyła pozostałe? Tak, zniszczyła pozostałe a -a. Było ich kilka mateczników, ja je też troszeczkę wyciąłem i dałem do innej rodziny, bo ta rodzina była w nastroju rojowym. A, a ile takich samic jest, powiedzmy, tych księżniczek? W... O, zależy od rodziny. Jeżeli Aha. jest silna, jeżeli jest w duży nastrój rojowy, to może być i kilkadziesiąt. Mniejszy, założonych w różnym okresie. A jeżeli ma, mają mało siłę, jeżeli mają ciemny plaster, to budują mniej, wtedy może być ich kilka. A, bo właśnie to tak byłem jeszcze się wygryzają. Ona nie ma dużo czerwiu, ta rodzina, dlatego, że ona po prostu no, nie miała, miała przerwy w czerwieniu, A. bo teraz czeka, bo stara matka została stąd usunięta, czy tam wyleciała z rojem, natomiast ta czeka, aż się unoszyni ten, poprzednia matka. I tu widzę, no bo ja... To jest, to masz bardzo, tutaj masz bardzo młodą robotnicę. Zobacz, jest taka siwa, jeszcze ma oczy. Tak. A, widzę, ona dopiero jest... co się wygryzła. A. A taka, która już ma ten pancerzyk, ona ma jeszcze bardzo delikatny pancerzyk witynowy. O, i tu widzę jeszcze tutnie. Tak, tak. A trudnia życie zapowiada na tym, że on chodzi i prosi, żeby mu dawały jeść. Yy, tak, no są jeszcze koncepcje, które mówią, że, że ewentualnie grzeje czek O, że grzeje, ciekawe. No, a znaczy trochę grzeje na pewno choćby siłą yy, bez własnego yy, troski, bo no po prostu wytwarza ciepło. Yy, choćby wie, swoim ciałem, nie wiem? No tak wytwarza ciepło ciałem, no tak. No tak tak, tak. No, chodząc choćby, wiesz. Się... Drgając wszydłami. Wiesz, młodej matki, mm -hmm. właśnie tak jak nazywałeś księżniczki, tak, bo to się a jak przelarze, jak, ucień, jak mówią, matki nieunasienionej, mm. nie jest tak łatwo znaleźć, bo zazwyczaj jest mniejsza jeszcze i rozbiegana. Chociaż ona już może być dopiero co unasieniona, ale jeszcze nie odżywiona do czerwienia. Natomiast no w idealnym momencie jakbym złapać tuż po godowym to może mieć z tyłu tak zwane znamie weselne czyli oderwane oderw od ostatniego trudnia, którym zapłodnił oderwane tak. narządy yy, tego, yy, pudziołek no tak, no to jakby pe kawałek penisa e, tak, kawałek penisa zresztą no tak, bo przecież no tak jak on... jemu się to wyrywa po prostu ten. to to podobnie jak w przypadku rządlenia, trochę tak bo też właśnie przecież odrywają się tam flaki ale chyba nie u wszystkich, bo wiem, że są takie nie, gazie, które, nie, to których... mówimy o pszczele miodnej a no, tu jest dużą, dużą, dużą miodę no. no piękne są tu jest y, pierzga, czyli zgromadzony pyłek a widać, widać y, zgromadzony pyłek, akurat ten jest w takim powiedzmy kolorze brązowym, ale czasami y, no są naprawdę różne kolory żółte, pomarańczowe właśnie widać, widać jak gromadzą Może tą matkę nie byś tak łatwo znaleźć? Matka, a ja tak. też mam taką koncepcję z pszczelarstwa, że ja się specjalnie nie szukam. pszczelarzy też, żeby sobie ułatwić, to od razu po narodzinach, jak, hodowli, jak używają w sztucznej hodowli, to takim opalitkiem na górze ją oznacza. Aha. Ja czasami markerem oznaczam, a czasami nie. Markerem to chyba bezpieczniej, bo nie krzywdzi. Eee, no tak. Znaczy, tym opalitkiem też matki długo żyją Mogę, Może je coś tam uwierać Ale specjalnie im to nie przeszkadza Natomiast widziałem, że jak ja zrobiłem Raz robię, raz nie, rzeczywiście to bardzo bardzo ułatwia Natomiast widziałem, że jak zrobiłem markerem To mimo wszystko przez pierwsze minuty Brała tak do góry nóża i próbowała sobie zdjąć Co mi się tam nie podobało nie. A mnie no to wiadomo, no to no jest ale... tak jak się robi badania Na, na pasach, że jak im się narysuje kropkę I przed nosem tak samo delfinowi No to próbuje no to zatrzeć no To nie jest jakieś specjalnie odkrywcze, no bo mu to przeszkadza No tak, właśnie no to jest taka mała rodzinka, teraz zebrzymy się do dużej, no może się uda matkę znaleźć, ale... No tutaj się nie udało. Trzeba by tak dokładnie ramka po ramce całą szukać. Bo, bo... to właśnie jest też kwestia Ona rzeczy... jest nieunasieniona, jest po prostu troszeczkę większa od tej, A, taka i... bardziej smukła. No i przecież zdałem sobie sprawę, że no oczywiście, że kolor, przecież one widzą, no. Więc mają oczy, więc wiesz o co chodzi, że jak się zwierzę, które jest ślepe, no to ono nie widzi. Mhm. Więc jak mamy ternika, to no możemy go Tak, chociaż nie... one żyją w ciemności, nie? Chociaż z nie wiemy, czy że dla niego mazak nie śmierdzi, bo... Nie, no na pewno się śmierdzi, Dlaczego się czeka nawet kilka minut, zanim on zaschnie. Bo to przecież, nie oszukujmy się, jak on wyknie ten smród, to taki ternik, tak, tak. dla niego też jest nieprzyjemny. Tak, więc się używa wie, specjalnych markerów do tego, to nie to, że każdym Bo większość markerów by... Nie, to się używa taki specjalny marker na pszczół, ale olejowy. tak. mu wiadomo. Ale mówię, no nie trzeba tego mówić, To tylko dla ułatwienia przeladki. No tak, żeby łatwiej mu było zajrzeć do... Znaleźć matkę dla zabiegów tej powiedzmy, hodowlanych. Tylko i wyłatki. To jest dużo większa rodzina. Tu ma Aficyne też nadstawkę być. miodową. A! Także, powiedzmy, tam jakiś miód. Także tutaj będzie, powiedzmy, sam miód. Ale nie, chociaż nie, bo matka tutaj coś rzeczy. U, widać. No i teraz na przykład dymu użyję, żeby je nie pognieć, żeby one później wróciły, jak będziesz powrotem. Dla jeszcze, że nasza no w przypadku osiek i pszczół, bo to wiem, bo nie wiem, czy jak jak, mówię, jak i termitów, to te, bo nie badano, to rozpoznają się po pyszczkach no tutaj tak, kilka jest między, też po zapachu i po, po węglowodorach po ty, bo one cały czas robią sobie tą, y, y, trofalaksję no tak bo my na to nie patrzymy, ale one po twarzyczkach się różnią, tylko Widzisz po prostu świeży miod. o widzę, widzę tak, czy nawet. Tak o i masz zobacz jakie ładne, trudnie o no, trudnie cudne A, tutaj nie chcę, żeby się nie wkurzyła. Nie, no, staram się tak zrobić, żeby było ok. Nie, nie, wiesz, nie, ja wiem, bo chciałem pogłaskać, ale tak jak tutaj się da, to nie wiem, czy robotnica sobie się da no, pogłaskać. Raczej da się. No. Musiał, mocno, zależy od stanu rodziny, raczej się da. Chociaż faktycznie y, będzie. No, będzie trochę uciekała, nie? Jakbym będzie chciał wcisnąć, to wystawi nie, no, nie No trochę się da, ale szczęśliwa z tego raczej nie jest, nie? Generalnie, wiesz, no, przelaża pszczoły mają w poważaniu, nie, głęboko. Raczej jest tutaj z intruzem, nie? No tak, no. To im zaburza tutaj, wiesz, one no za mają ustawioną prawie. temperaturę, nie? Wiesz, warunki wilgotnościowe, wszystko. wszystko jest na, sta na stałkę, nie? Oczywiście. Trochę. No i właśnie to dlatego ja mówię, że nie są oswojone, bo gdyby no były nie, oswojone, to tak jak pies, no, lecz. i leci. E, dokładnie, dokładnie. Wymagałoby to, wiesz, kolejnych, mocnych, różnych zabiegów, ale i tak w porównaniu do innych psów no są, jak po prostu i przez to, że były, wiesz, jednak że są wchowane że cho, są, są w masowym chowie używane i są też hodowlane no to na pewno ich biologia jest w sposób dużo większy poznana i też dlatego no nie wiem, choćby wymyślone zostały te ramki, które są opracowane, że mają taką odległość, jaka im odpowiada i tak dalej, że na pewno łatwiej jest na nich go, bo jest, są też inne pszczoły społeczne, ale ich produkcja rolnicza nigdy nie jest na taką skalę, bo nie została tak poznana i na przykład zawsze mają gniazda tak naturalne. Czyli bo w naturalnym gnieździe tej pszczoły też, jak znajdziesz ją w dziupli, to żeby wydobyć miód to musi, i czerw, to musisz zniszczyć to gniazdo. Nie? No, oczywiście. A tutaj przez te ramki to może zrobić tak, że na przykład wydobędziesz sam tylko miód czy coś. Jest to ułatwienie w sumie dla zabiegów pszczelarskich, ale to jest dlatego, że ktoś nad tym siedział pszczołami i poświęcił całe życie, żeby do tego dojść. Nie? Jest na przykład bispejs, czyli taka odległość, że jest za mała, żeby od one kitowały, yy, a za duża, żeby tam yy, Nie, od odwrotnie, za duża, żeby kitowały, a za mała, żeby tam pociągnęły języki wódzkowe. I dzięki temu to jest cały czas ruchome. Bo jak zrobisz nieodpowiednio do gości, to wszystko zakitują i zalepią wódzkiem. I to nie będzie ruchome, to gniazdo. Nie? Więc nie będziesz mógł tak łatwo to zobaczyć. No wiadomo. Tak jak teraz. No tak, i wtedy by trzeba było wiadomo. Tak, no. Tak, tak, tak. No tak, bo przecież jest lepsza dlatego, tak, no bo tak. wtedy trzeba je wyrywać. jest takimi powiedzmy, no takimi klockami trochę w tym momencie e, dostosowanymi, do ich biologii generalnie jest to naśladowanie ich biologii raczej tu jest taka podkarmiaczka którą jak y, można na przykład zimą się tam leje syrop albo jak brakuje jakoś y, nektaru czy coś no. to jest silna rodzina ona tutaj wiesz, jak mówię tu i tutaj są, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jedna, dwa, na, trzy, na, czternaście z takich ramek i nadstawka Wow. Także ta rodzina myślę, że ma spokojnie z 50-60 tysięcy osobników nie? A na przykład jak widziałeś kiedyś, jak one wypędzają trudnie, to, Oczywiście, to one no, o, to one widać, że stosują przemoc na nich nie, Tak. Że... Bo one nie chcą wyjść, ciągną mnie za nogi A Czyli i tak to widać, dalej. że to jest to ta, tak. niechętnie że... No jasne, wiadomo no. Bo to właśnie byłem ciekawy, czy to jest tak czyli... Tak, tak, tak, no, po prostu są wyciągane nie niewpuszczane do gniazda i tak. A. Raczej padają z głodu no, Czasami jak są oporne, to pewnie są żądlone Hani, bo to, o to mi chodziło, że rzeczywiście to nie jest tak że one je odlatują, tylko rzeczywiście są siłą A, Tak, no, chcą, ale są takie rodziny, które potrafią utrzymywać pewną ilość trutni całą zimę o. I, i, i ja mam takie dzikie kundle i one obserwują, że małą ilość trutni utrzymują całą zimą ale to jest mała, no, na pewno nie tyle co teraz To ramkę ostatnio włożyłem i chcę zobaczyć czy jest za właśnie. to jest też właśnie kwestia równowagi zasobów i empatii Czasami tak. okaże się... Są jajka. To musiał być... O, jajka. Takie tutaj na przykład, widzę, czekaj, tu. Takie przecinki. A, widzę. Widzisz? Zobacz. Widzę, widzę. Takie białe przecinki, widzisz? Widzę, tu, widzę. To są jajka. A, to są jajka. Tak, widzisz? O, tu w środku. Widzisz takie przecinki? Tak, tak. No. To są jajka. Także tutaj matka była i może, jajka są już ukośne czyli one mają raczej drugi dzień ukośnie położone, bo ona je pionowo składa także raczej z tego plastra już poszła no ale mogłaby być powiedzmy nie. mogłaby powiedzmy być to super, bo właśnie ale nie, to właśnie byłem ciekawy czyli... no tak, żeby w takie jeszcze dymu używałem matka jest może być strachliwa, szczególnie, że mam takie kundle one są, my już mają takie naturalne instynkty i matka jest to może spokojnie wziąć, ona nie będzie tak, skoro do żądlenia, bo jest o, młoda. O, jaka cudna. Bo generalnie starsze osobniki Cześć podejmują miłosko. bardzo bo ryzyko. Bo żądlenie jest najbardziej ryzyko, jednym z naj, najbardziej ryzykownym zachowaniem. No, Także zgodnie z koncepcją ewolucyjną, starszy osobnik się tego podejmuje, nie? Boże, jaka cudna. Cześć, pszczółka. Jest. Tego się dymu też używa, żeby je trochę zgonić, no. żeby je po prostu nie pognieść tutaj, nie? No też wiadomo. One po prostu uciekają wtedy Można też czasami, niektórzy używają takich powiedzmy olejków eterycznych, e, repel, repel odstraszających. No tutaj będziesz miał, o, tutaj będziesz miał takie... Królowa! Widzę dwie. chyba ją. To jest to, y, y, y, y, ma zieloną... Tak tak, no to masz, wow, to masz widzę teraz, ten właśnie bo zobaczyłem tak, plamkę i pomyślałem, tak, że albo mutant no dlatego, albo... Nie, no dlatego widzisz, że ta plamka ułatwia bo od razu można zobaczyć nie? ale ona jest duża, bo już czer ona jest czerwiąca to jest, to jest zeszłoroczna matka także ona jest, tutaj masz zobacz, czerw trutowy, bo większy i czerw roboczy, A. mniejszy zasklepiony czerw, czyli one się przepoczwarczają w tym momencie bo chyba taka jest gra jedna się wylęga, o tak, widzę tutaj po, tak, dokładnie Także masz fajne całe spektrum, bo i matkę zobaczyłeś, kr królową... Wow, właśnie teraz widzę. No. A właśnie zapytam, a jak jest na przykład królowa, to ona, jak jest takie gniazdo naturalne, to czy ona jakoś się patroluje, czy bardziej w jednym miejscu siedzi? Nie, raczej siedzi tam, gdzie jest czerw. Patrolują strażniczki, pszczoły. A. Ale generalnie chodzi sobie raczej po większości gniazda, tak. A. Natomiast tam, gdzie powiedzmy jest sam samiudno, to raczej się nie zapuści. Bo no ona po prostu koncentruje się na czerwieniu, tak jak powiedzmy matka w termitach. No tak, tam... Ale ona oczywiście jest mobilna, no nie jest no tak, tak że tak. nie chodzi. Natomiast Czyli tam u nich jest matka podział... Potrafi... Yy, Ta, ona w sensie pod... mat... Yy, Tą tak. rolę patrolowania pełni ojciec. Tak, ona cały ona całe, całe doby poświęca się w tym momencie na składanie jaj. Chyba, że jest nastrój rojowy, to wtedy one ją y, ograniczają jedzenie i ona, y, ona się odchudza, żeby móc lecieć i wtedy no, ogranicza czerwienie, a tuż przed wyrojeniem się już nie czerwi i zakładają mateczniki. Jakiej wielkości jest wtedy mniej więcej? Ten jej odwłok się zmniejsza? Yy, tak, mniej więcej tak o jedną trzecią. A no to jest mniejcej wielkości zwykłej robotnicy No nie, no troszeczkę bardziej smukła Jest nadal większa Ale wtedy jest taka, bo teraz jest taka wolna Wtedy jest taka mobilna A. I tym bardziej bez oznaczenia ją ciężej znaleźć no. Tak, tak no, Chodzi widać. tutaj sobie Jakbyśmy mieli farta to też, wiesz te moje są takie kundlowate i one bardziej reagują na, na otworzenie gniazda. Powiedzmy, te trochę takie linie bardzo selekcjonowane, łagodne, to one można też... Na tyle te pszczoły się są, Nie reagują na, na wyjęcie, że można zobaczyć, jak matka nawet składa jajo, wiesz? O! Ona pakuje ten odwok do, do do tego. O, tu widać właśnie. Tutaj widzę też właśnie, jak dużo trutni jest. No. I one tak właśnie, te trutnie tak chodzą między nimi, ale chyba... Dopóki nie ma rójki, to je trzymają tak, tak, tak Nie, one są bardzo, one są Dopóki nie nastąpi sezon, gdzie stwierdzą, że już im zabierają za dużo zasobów, czyli li, sierpień powiedzmy, lipiec, sierpień przełom, to one są bardzo przyjazne i nawet wpuszczają obce trudnie O, no to dobrze wiedzieć Tak, tak, no wiesz, zawsze zapas nasienia jest w tym momencie, w, w, teraz jest sezon rójkowy. Także wiesz, im więcej nasienia, tym lepiej. No tak, to no właśnie tak jak nawet mówiłem w, tym jak w debacie, jak byliśmy tam, że to jest kwestia yy, prototypowej, królowej, no. Tak, jeszcze mogłem Ci pokazać yy, powiedzmy takie białe larwy, ale jakoś tutaj nie ma. No białe larwy są, no niesamowite. To może na, bo... następnym razem, ale i tak dużo widziałeś, bo, tak, no... bo widziałeś masę. I tu widać, jak są rozdęte pod, tam, gdzie są trudnie widać. Tak, są większe, większe. I w ogóle sam, yy, dokładnie, są większe. Także to jest tak policzone, znając z biologii, że te odległości są takie, jakie oni lubią, jakie one preferują. Bo gdyby na przykład, o, gdybym zostawił tak, w połowie, y, zrobił taką przerwę, to one by zaraz zabudowały to. Ja bym, y, odsuwając to, bym tam był, wiesz, czek by na nie miód, ja bym rozwalał im to. No I, tak. one, I ja bym je jeszcze wkurzał dodatkowo, nie? No oczywiście. Także ta, ta, ta, ta, ta wiesz, te bo ramki... Potem tak to być te, jak intuza. Tak, tak. Te ramki zostały wymyślone właśnie, wiesz, y, na użytek przelarza, ale też polepszają... Y, im polepszają przeglądy, dlatego że no, nie zaburza się im aż tak, nie? Bo można być bardziej delikatnym przez to, nie? O, to No, jakaś mi chodzi po nodze, to czuję. Tak, bo właśnie to jest niestety prawda, że trudnie są traktowane z taką pogardą, a tak jak mówię, są kluczowe, bo to one potencjalnie przekażą genom. Tak jest, dlatego jak ktoś prowadzi hodowlę, to rodziny ojcowskie stawia yy, po prostu na tak zwanym trutowisku, nie? i właśnie trudnie są, dlatego wtedy bardzo ważne i to są yy, i właśnie obserwowanie trudni, bo też yy, trudni się mało obserwowało przez długi czas, bo nikogo nie obchodziły, bo nie były utylitarne a właśnie w momencie, kiedy chcesz się zająć tak jak właśnie wspominałem, oswajaniem badaniem, w, yy, też tą selekcją cech, no to trudnie są podstawą bez trudnic nie ma tego wszystkiego Wiesz, ja też tutaj mogę sobie pozwolić, jako pszczelaż hobista teraz tak, wiesz, zazwyczaj tak jestem delikatny dla nich, ale jak, wiesz, ktoś ma dużo uli, szybko przeglądy robi, no to, to wiadomo, że wszystko szybciej trwa, nie? Wiadomo, tam, wiadomo. Tam się, tam się liczy czas. Nie W Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, jak są takie te duże monokultury, to są i pszczelarze, którzy mają, wiesz po 10 tysięcy. Wow! Oczywiście mają pracowników, ale mimo wszystko jeden przegląd może trwać nawet, wiesz, 2-3 minuty. <laughs> po prostu podnoszę. Ja się wiesz, to, ja to, bo wiesz, bo to jest jednak mały, delikatne, nie chcesz temu zrobić krzywdy, bo to tak, wystarczy tak. Dotka. No nie, ale to wtedy traktujesz po prostu przy takiej pasiecie, to traktujesz to jako super po prostu cały organizm. Czyli jak się znieczy jedna pszczoła to tak jakbyś już wiesz komórkę. komórkę uszkodził. No, no albo rybkę, albo e, wiesz, akwarium. Tak, no, albo. No. <gry> po prostu, no nie da się, wiesz po prostu nie, no tak samo, że, wiesz, tam te pasieki są wykorzystywane na zapylanie zresztą, nie? No tak to tak jak, Ale muszą, jak to powiedział Wiesz, no na przykład w Kalifornii jest produkowane 80% światowej produkcji tych migdałów No tak. Tam masz pola, które się ciągną tych migdałów, znaczy pola, sady kilkadziesiąt, kilometrów, kilkanaście kilometrów nawet, więc Jak wie. to powiedział, właśnie to chyba Lenin albo Stalin, że śmieć jednej osoby to tragedia, a śmierć miliony czy wiesz, no same i żeby nie mówię, bo ja mi jest żal każdej pszczoły no jak znieczy, natomiast same pszczoły tak trochę tak postępują, tak. choćby między sobą niższą rebeliantki, niższą ja anarchistki wiadomo. i niższą te e, trudnie w ogóle, później jak już im są stwierdzają, że niepotrzebne więc żeby to nie było, że wiesz że... mi się wydaje, że pszczoły jakby wiesz tak, są mniej wredne tutaj od człowieka nie, nie no to na pewno w końcu, jak, jak się, tak jak, no wiadomo, że jeżeli... Ale się oczywiście się... antropomorfizując, bo to jest ich natura, więc... No wiadomo. W, wiesz, na ile one jest tutaj, wiesz, to kalkulują, to ja też nie są wiem. Nie zakładam, wiesz, złych intencji, bo nie, to no wiadomo. Wiesz, trzeba po prostu by antropomorfizować. Więc no. jak ich leży no to wiadomo, że tam zawsze się nawet chcący jedną... Tak, tak, nie, no, tak. Nawet tak. jak się nie chce. Ale Dokładnie. tu zauważyłem, że rzeczywiście, jak się dużo rozejrzysz, to dużo trudniej upada. Czyli to tak, są tak. te, które sobie nie, da, nie dały rady. Tak? tak, albo niekoniecznie, bo mogły przylecieć, są zmęczone i później mogą, jak trochę posiedzą, to mogą jeszcze dolecieć. Ale no tak, to jak chcesz, to teraz pozbierajmy do tej klateczki. Ja będę...